Ja, wielki rycerz, pichot, przybyłem tu, pod jaskinię smoka, by tę przebiegłą gadzinę ubić. Smoku! Smoku, wyjdź z jaskini! Eee, przyjwane. Smoku! Eee, no, e, przepana. Czego, lichy stworze? Eee, no bo ten tego, no, no, jakby to panu wytłumaczyć, no, e, no bo to nie jest jaskinia smoka. Nie smoka? A czegoż więc? Eee... Głupoty. Jaskinia Głupoty, najgłupszy polski podcast. Co tydzień znajdziesz tu debilne gadanie na naprawdę przeróżniaste tematy. Zapraszam na Jaskinia COCC.